Nie mów nikomu, to tajemnica. Trup Mamy dzisiaj 9 grudzień 2010 roku Jak słychać w moim gardła cel nie jest lepiej Czuło się naprawdę fatalnie Jestem zmęczona, bolała Gardło mi już tak strasznie boli, że nawet leki, tabletki do najróżniejszego kalibru nie przynoszą rezultatu. Wiem, że powinnam iść do lekarza. Może zapiszę się na jutro, ale dopiero na popołudniu ile będzie możliwość, ponieważ muszę jechać tu do pracy. A propos jeżdżenia do pracy, to ja mam problemy z tym, żeby wyjechać w ogóle samochodem ponieważ jakieś będzą tak postawił samochód, że leży. że stoi prosto do mojego i mam problem, żeby w ogóle wyjechać. Musiałam wyjechać inną stroną niż zawsze, mniej uczęszczaną i się zakopałam. Że generalnie całe odśnieżanie i wyjazd za kamienicy mi jakieś 20 minut. Po drodze, oczywiście w mieście główna ulica odśnieżona, a pozostałe to lepiej nie mówić w każdym razie samochodem rzucało na prawo i lewo mimo iż mam opony zimę generalnie droga do pracy zajmuje mi 20 parę minut, czasami mniej dzisiaj zajęła ponad pół godziny jechałam jakieś między 40 a 50 km na godzinę po drodze miałem jeszcze wypadek no samochody się zdarzyły jednak już były na poboczu stała policja także była przejezdna droga ale oczywiście nie zabrakło kamikadze, którzy mimo tego, iż walił śnieg, iż było pełno śniegu i takiej papki się robiącej na drodze, że było ciężko jechać, to wymijali. Wyprzedzali oczywiście, czy wymijali, nie? Wyprzedzali. No i zastanawiałam, czy ci ludzie w ogóle mają jakąś wyobraźnię, czy całkowicie są jej pozbawieni. Gdy wracałam po 17.00 do domu, to zaczął walić śnieg niemiłosiernie, praktycznie nic nie widziałam. Yy, I mimo iż to miał tak, a już w mieście, to droga do miasta była lepsza niż droga w mieście. Bo do miasta praktycznie czarna, tylko tyle, że ślisko i śnieg walił, a w mieście pełno tego śniegu, tej brei tego wszystkiego. Ani tego nie zgarnęli na bok, ani nic z tym nie zrobili, chyba tylko, tylko posypali piechem, nie wiem. Generalnie nie mam bladego pojęcia jak jutro wyjadę, gdzie już nie będzie padał śnieg, albo że ten cymbał, który stoi, zabierze ten samochód, bo oczywiście widać, że było ujeżdżone, ale postawił to samo miejsce. to no, jest taki, że ten ktoś nie mieszka w kamienicy, tylko przyjechał w gości, a są inne miejsca wolne, tylko musiałby odśnieżyć, żeby sobie wjechać, no ale nie, lepiej stanąć i to jeszcze pod moimi oknami, żeby uniemożliwić innym normalny wyjazd, a jak w niego walnę, będzie oczywiście moja wina, bo ja tak wyjeżdżałam, prawda? Nie wiem, nie wiem, jeżeli wyjeżdż, wyjazd będzie niemożliwy jutro, bo na przykład, bo koleś oczywiście postawił dzisiaj samochód zamiast bliżej kamienicy to dalej, więc nie wiem w ogóle, czy ja wymanewruję tak, żeby w ogóle jakkolwiek zrobić z samochodem. Ja będę po prostu dzwonić do wszystkich sąsiadów do drzwi, pytać do kogo przyjechał ten ktoś i że przedstawił samochód, trudno. Nie będę przecież leciała na autobus, tylko dlatego, że ktoś nie potrafi parkować. Yy, cóż jeszcze? To, że... że... że już nawet moja rodzicielka mi wypomina, że za dużo ostatnio pracuję i powinnam odpocząć. I że czemu nie poszłam do lekarza? No mam takie, a inne obowiązki. I tyle. No. Um, tym bardziej, że i tak w sobotę muszę być w pracy, więc... Chociaż może nie wiem, zobaczę. Ja będę jutro umierająca, to może ten lekarz się przyda. Um, no, bo tylko warunki atmosferyczne były lepsze. Um, ja mam taki zwyczaj w ogóle, że jak wracam z pracy, to... Generalnie tak nie mam ochoty rozmawiać o tym, jak minął dzień w ogóle. Tylko chcę tak się zresetować, że tak powiem. No i sobie to to zazwyczaj przed komputerem. Wtedy robię sobie albo kawę, albo herbatę, w zależności od tego, która jest godzina. Bierze coś do jedzenia i po kolei napisałem pocztę później przeglądam demotywatory demoty yy, basza, kretyna mistrzowie a czasami zahaczam od strony typu pudełek. umo jakże zobaczę co się dzieje, czytam nagłówki i i w sumie tyle o, ostatnio też zajmuję się komentarzami na mojej stronie trochę się tak trochę trochę się tak trochę, ale powiedziałam Trochę się to ruszyło i nie jest dobrze. Na razie wypiłam herbatę, wziąłem dwie tabletki do stania i mówię, bo... a jeszcze jakieś psiukadło do nosa wytrzesnąłam. Ponieważ jak godzinę temu próbowałam rozmawiać z moją rodzicielką przez telefon, to nie bardzo szło i musiałam jej powiedzieć, bez później, ponieważ ona nie słysza co mówię, głos mi wysiadł. No. Mm, dzisiaj taki mam Dzień, że chyba pójdę wcześniej spać. Naczekolwiek wątpię, że zasnę, ale mam chociaż sobie wmawiać, że się położyłam wcześniej. Może coś poczytam? Nie wiem, jakoś nie mam na nic dzisiaj kompletnie nastroju. Czuję się taka wypluta. Jakby ktoś tak, że słuchał ostatnich odcinków, to pomyślał, że jestem wiecznie zmęczona, wiecznie marudna i... Generalnie beznadziejna. Hmm. Ostatnio tak się czuję, nic na to nie poradzę. Ym... Cóż, cóż, cóż, cóż, jeszcze powiem, powiem, że, że śnieg generalnie trwa i nawet zima może być, ale czy to musi tak, a nie inaczej być na drogach? Czy nie możemy mieć jakiegoś takiego asfaltu podgrzewanego i tylko panowie drogowcy włączają pstryczek i zaczyna się podgrzewać, to jak był pomysł z tymi podgrzewanymi chodnikami? No i zaczyna się podgrzewać i się asfalt robi czarny i jest pięknie i jeszcze żeby to, iż płacę czynsz i należy do wspólnoty jakoś przekładało się na to, żeby odśnieżali z tyłu kamienicy, byłoby było w ogóle super, ale nie odśnieżone jest tylko z przodu, ponieważ z przodu stawia samochód, yy, przewodniczący wspólnoty, a nie stawiam z przodu, ponieważ to jest chodnik i moim też robią źle te osoby, które stawiają samochód na chodniku, i to z tego, że jest chodni przed kamienicą, no ale ludzie tam tamtędy chodzą i w ogóle, nie wiem, jakoś taki to jest dla mnie niezrozumiałe. A może to ja po prostu jestem dziwna, nie wiem. Tak czy inaczej, <śmiech> trzymajcie kciuki za to, żebym mi trudno spokojnie wyjechać spod kamienicy, dotrzeć do pracy i szczęśliwie wrócić. I jakoś przeżyć to wszystko. No i rozważę tego lekarza wiem, to jest takie trochę dziwne, ale ja mam tak się głupio czuję, że znowu pójdę do lekarza może znowu na tego samego trafię i co, i będzie mi głupio, że, że ten, że coś ciemnie, czy coś, nie wiem dlaczego mam takie poczucie, może jestem zbyt obowiązkowa nie wiem tak samo na przykład jest mi głupio, żeby iść do lekarza, bo wiem, że dostanę zwolnienie lekarskie a przecież nie tak dawno temu, jak już o czym mówiłam wczoraj, byłam na zwolnieniu i jak to będzie wyglądało w ogóle wobec yy, pracodawcy Także no, nie wiem, nie wiem, chyba czasami potrzebuję kogoś takiego, kto by powiedział definitywnie nie, nie, idziesz do pracy, koniec, kropka, idziesz do lekarza, leczysz się, tu masz, nie wiem, herbatkę z miodem i tableteczki, książkę, no, czy zazwyczaj to ja tak ludziom dryguję, ale następnie też by mi się przydał ktoś taki, kto by mi powiedział co i jak mam robić. Żeby o siebie trochę bardziej. A i czasami mógłby to ugodować. O tak. to zdecydowanie. I tak sobie dzisiaj patrzyłam na kalendarz i że niedługo już święta w sumie. I wszystkie sklepy wyglądają już jakby dzisiaj było Boże Narodzenie. I w, i, i w radiu też już takie piezonki zaczynają puszczać. Świąteczne. I jakoś tak z jednej strony fajnie się robi, a z drugiej Wiem, że u mnie nigdy tak jako świąt się nie obchodziło, że tak wiele za rodzinnie. Mam małą rodzinę poza tym. Jeśli już rodzinne, to na zasadzie się wigili, chodzą do babci. A tak to. Tylko najbliżsi. Czyli to do tej pory. No. Zaraz. To byłam ja, mój tata, mama i mój pies. No. A jako, że mój tata i mój pies odeszli w tym samym roku, no to teraz jestem ja z tym jest małą. I różnie to bywa. A raz jesteśmy u niej, raz u mnie w święta. Nie wiem jak będzie w tym roku. No, więc te święta są takie... Nie ma jakichś tam wielkich przygotowań, pieczenia i w ogóle. Z jednej strony może tego żałuję, z drugiej jest jakoś tak nie ma też takiej nerwówki. Nie wiem dlaczego, ale święta kiedyś kojarzyły mi się z kłótniami. Że ludzie się nerwują, że trzeba posprzątać, że trzeba upiec, że trzeba ugotować, że trzeba, nie wiem co tam jeszcze. Później się zwalają goście, a później trzeba posprzątać po ten gościa. Iż wszyscy się kłócą i wszyscy się denerwują i w ogóle jakoś tak bez sensu. No. Dzisiaj się też zdenerwowałam <coughs> na pana kuriera. Ponieważ tak, lubię kurierów na przykład DPD, Ponieważ oni wcześniej dzwonią sobie rano na przykład, no, no, no nie aż tak rano, ale powiedzmy o 10 czy o którejś, jeżeli mają kilka paczek do danej miejscowości i i się pytają ludzi, o które będą dostępni w domu czy coś, no i sobie tych ludków zapisują w jakiejkolności do nich ja i wtedy dostarczam paczki. I zawsze jestem w domu. Natomiast panowie z siódemki, jacyś są dziwni, dzisiaj miałem nie rozmowę przez telefon. Dwa razy nieodebrane połączenia, jechałam samochodem. Nie mogłam odebrać, że taka pogoda. Oddzwaniam, ponieważ jeszcze odwoziłam koleżankę, więc za zatrzymałam się, odzwaniam. Pan odbiera i mówi, że mam awizo w drzwiach i mam sobie odebrać paczkę w mieście, które się znajduje jakieś ponad pół godziny drogi Ode mnie i jeszcze kurczę na jakiejś takiej ulicy, której nie mam pojęcia gdzie tam jest A tam coś 3 albo 4 razy takie jak moje I... I... I o tyle I że to jest jedna przesyłka, a że teraz... Bo on nie będzie wracał na moją ulicę teraz, bo już pojechał No i kurczę super, takie to bez sensu No bo co, on sobie przyjechał i dopiero jak przyjechał to zadzwonił Nie mógł wcześniej zadzwonić, bo bym powiedziała, że... O tej i o tej mniej więcej będę w domu w sumie minęliśmy się o 5 minut, więc nie wiem, w czym problem. No ale w końcu pan powiedział dobrze, że mi przywiezie tą paczkę. Może się zlitował, bo święta idą czy coś, nie wiem. No w każdym razie przywiózł. Za coś jestem mu wdzięczna, bo nie miałabym zbytnio kiedy podjechać po tą przesyłkę. Dlatego chyba mimo wszystko wolę pocztę polską, bo co jak co, ale przynajmniej nie muszę być w domu. Mogę sobie z tym awizem iść tutaj u siebie odebrać. No, że idzie dłużej w ogóle, ale... Chociaż czasami są takie rzeczy, których wolę nie zamawiać przez pocztę, jeżeli na przykład się boję, że uszkodzi się lub coś. W sumie kurier jeszcze odwiedzi mnie. Chyba raz albo dwa. I mam nadzieję, że na przykład będzie to jutro, kiedy wcześniej kończę pracę. Yy, a nie w jakiś taki dzień, kiedy właśnie do późna jestem poza domem. Yy. Sobie miałam nagrać kilka minut a nagrywam już kurczę prawie 13 więc może nie jest tak jeszcze kiepsko ze mną chociaż czuję, że coś gorączka mnie rozkłada, jak to się mówi więc rany na wieczór pewnie zaraz się szybko umyję zrobię sobie jeszcze jedną herbatkę wezmę sobie laptopa do łóżka coś może poszukam, albo i nie i książkę i się tam zabonkruję w sypialni pod kołdrą no w sumie już jest zaraz 20, więc może zasnę w jakiejś przyzwoitej godzinie byłoby dobrze, bo sen to zdrowie i mam nadzieję, że że sen sprawi, iż jutro będę się normalnie czuła bo chociaż miary normalnie i tak myślę, że ma marudzę i gadam głupoty i... i chyba najwyższy czas już kończyć Hmm, i tak właśnie wspomnę na ulotkę, czy Twoje picie jest bezpieczne? Wychamuj w porę. Więc czy moje gadanie jest bezpieczne? Wychamuj w porę. Zatem naciskam stop, mówię prr i do usłyszenia.